Bierzemy 2 jajka, obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą i doświetamy. kroimy i posypujemy sosem. Smałujemy poczata, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrośnie na czasto, kroimy, mieszamy i podajemy do sołu. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda ci się to w kuchni. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię Jacku. E, witam Cię Pawełku. Witamy też wszystkich naszych słuchaczy. Dziękujemy serdecznie za to, że jesteście. Ten podcast przede wszystkim dla Was. E, co na dzień dobry? Na dzień dobry chciałbym bardzo podziękować za miłe przyjęcie naszego odcinka Za oceanem. Odcinka o pieczeniu chleba. I tutaj miła niespodzianka, którą za chwileczkę Wam zaprezentuję. Dostaliśmy taką audionotkę mailem od Górala z Nowego Jorku, a właściwie od jego koleżanki, z informacją, że tam za oceanem też piecze się taki domowy chleb na zakwasie. Proszę bardzo, posłuchajcie. Witam. Dzisiaj właśnie upiekłam pierwszy raz w życiu chleb. Wczoraj zrobiłam ciasto, które musiało stać 12 godzin, żeby wyrosło dostałam zaczyn od kolegi z Bostonu, z których z kolei mówi, mówił, że ten zaczyn w ogóle że gdzieś tam ktoś przywiózł z Litwy. Nie było to trudne. Przepis był chyba kilogram mąki, litr wody, dwie trzecie szklanki siemialnianego, dwie trzecie szklanki płatków owsianych, dwie trzecie szklanki kiełków pszennych i dwie trzecie, tyle samo tych, jak mu się nazywa, otrębów pszennych. I tyle samo słonecznika, łyżka soli i łyżka cukru. I to wszystko zamieszać, wstawić do blaszek wysmarowanych olejem i posypanych mąką na 12 godzin, żeby wyrosło. I właśnie dzisiaj rano upiekłam chleb. 350 stopni Fahrenheita w piekarniku, godzina 15, czas pieczenia. I chleb wyszedł yy, rewelacyjny. Wszystkim smakuje. Dziękuję. Tak, tak jak słyszeliście, najlepszy Chleb to chleb na zakwasie. Właśnie, Jacku, zapomnieliśmy chyba powiedzieć naszym słuchaczom, co to jest ten zakwas. Okej, okay, więc z tego, co ja pamiętam, to zak, zakwast, zakwas zawdzięczamy pewnej, a, ta, zawdzięczamy pewnej Egipcjance, która przez roztargnienie albo może w, w, z jakichś innych przyczyn y, przygotowany y, zaczyn, który jeszcze wtedy się nie nazywa, zakwasem zostawiła. No i pod wpływem słońca on zaczął fermentować i tak właśnie powstał mhm. zakwas No właśnie, czyli tak Co jest potrzebne do zrobienia zaczynu? Bo ja słyszałem, że jest potrzebnych parę bardzo prostych rzeczy Które każdy ma pod ręką Jest potrzebna mąka Jest potrzebna woda I jest potrzebne powietrze No i czas I z tego powstaje zakwas pojemnik proszę pana I waga albo miarka jakaś konkretna Tak, my mhm. robimy zakwas w ten sposób z zakwasem jest tak fajnie, że on jest jak wino Im starszy tym lepszy My mamy tak. taki słój po ogórkach z takim dużym otworem mhm. i do tego słoja robi się w ten sposób, że daje się 50 gram mąki żytniej i 50 gram, tak. i 50 gram wody przygotowanej, takiej ciepłej. No Ja właśnie kupiłem ostatnio mąkę żytnią i będę dzisiaj nastawiał taki zakwas będę robił chleb, ale właśnie spróbuję sobie sam zrobić taki porządny, parodniowy zakwas. No właśnie. I to, wbrew pozorom, nie jest... Ja się tego bałem, powiem szczerze, ale nie jest to trudne, bo zakwas musi wyjść. Jeżeli zachowamy środki higieny i, i będziemy o nim pamiętać i będzie stał w ciepłym miejscu w kuchni, żeby nie zmarzł, to on będzie oddzięczy się nam tym, że będzie że zawsze się uda. Na drugi dzień, mniej więcej o tej samej porze, czynność tą powtarzamy. Czyli dokarmiamy ten tak, zakwas? Tak. I jak to robimy? Znowu 50 gram mąki i znowu tak, woda? Tak. My to dobraliśmy, wiesz, te, dobraliśmy te proporcje do wielkości słoja. Jeżeli ktoś ma mniejszy słój, mhm. to będzie dawał na pewno odrobinę mniej, a jeżeli będzie miał większy będzie chciał tego zakwasu więcej, no to będzie na przykład dawał 100 gram, prawda? I my tak. I tak po pięciu dniach już ten zakwas jest gotowy. I tak w tej chwili to już idzie tak po prostu automatem. Wiesz, my mamy... No. Powiedz mi, czy możesz na przykład z tego zakwasu zabrać sobie trochę, już takiego kilkudniowego zakwasu zabrać sobie trochę do chleba, a na przykład resztę dalej dokarmiać, żeby ten zakwas dalej był kilkudniowy? No inaczej nie byłoby tego, co powiedziałem na początku, czyli zakwas im starszy, tym lepszy. Dobrze, a teraz... On ma jakiś zapach jak to wygląda. Yy, konsystencja jest taka m, takiej jasnobrązowej plasteliny. Mm -hmm. Albo yy, konsystencja takiej gęstej śmietany, a kolor takiej jasnobrązowej plasteliny, albo takiej mm -hmm. ziemi. Zapach to jest taki lekki e, smrodek, ale to jest takie lekkie, wiesz, tak jak na przykład sera zapaszek zapasze. Taki zapaszek, <laughs> tak, tak, taki zapaszek to nie jest przykre. Z tym, że my ten słoik jeszcze zapomniałem dodać, my go przykrywamy, proszę Pana, jak są takie są takie ręczniki papierowe, to przyłożony jest do tego taki ręcznik papierowy i ob ob obciągnięte to jest gumką, prawda? Gumka, tak. y zwykła gumka, recepturka przytrzymuje to. Żeby tam nie dostawały się pleśnie, żeby to tak. nie psuło się, tak? Tak, tak, tak. I spokojnie Dobrze. po tych pięciu dniach używamy go i do tej pory było tak, że Gabrysia mu dawała odpocząć, czyli ten dzień, kiedy braliśmy kiedy ja robiłem chleb, tam pobierałem te 400 gram zakwasu do tego przypisu, który podawaliśmy wcześniej to tego dnia nie karmiła i na drugi dzień dokarmiała, teraz ja to przejąłem tą schedę do karmiania zakwasu i nawet tego dnia, którego pobieram po pobraniu tego zakwasu tyle ile potrzebuję, sypię mu tam właśnie 50 czy 100 gram w zależności od tego czy powiedzmy, no, zużyło się szybciej ten chleb, czy nie? Mhm. No i no, w zasadzie to w zasadzie wszystko. No, można, wiesz, można są. Robi się również zakwas z mąki pszennej, ale myśmy jeszcze tego nie robili. I również. No właśnie, ale wiem, że żytnia jest, jest, jest, jest najlepsza na zakwas. Mhm. Zresztą z żytniej robi się również żurek. A niedługo będzie potrzeba zrobienia takiego żuru. Owszem. Dobra, o, czyli tak, przechodzimy już dalej. Dziękuję Ci bardzo za i słuchaczom za wyjaśnienie tego istoty tego zakwasu, bo faktycznie to nam się chyba nie zmieściło do tamtego odcinka i nam umknęło. Mm -hmm. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne. Ja też mam taką nie nadzieję, że wszystko jest jasne. A dzisiejszym głównym temat, czyli my zrobimy tak, że mamy taką... E Kiedyś był taki podcast i tam był czas na kwas, to my będziemy zaczynać czas na zakwas. Zakarmić zakwas. <śmiech> <Do kwar> <śmiech> zakwas. <śmiech> Tak, bardzo fajne nawiązanie. Pozdrawiamy oczywiście Arka i Adama. Duet z retroradio. A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Proszę Państwa, dzisiaj wprawdzie zima już się kończy. Mamy już pierwsze promiki słoneczne. U nas dwa dni temu było bardzo ciepło, około 20 stopni. Wprawdzie w nocy był mróz, ale w niej było bardzo pięknie, słonecznie. Ja już powsadzałem w moim greenhouse, czyli takim jakimś szklanym domku na ogrodzie. Powsadzałem ziarenka, ogórka i pomidorów, żeby to zaczęło wschodzić, a my... To fantastycznie. Tak, a my, proszę pana, a my dzisiaj opowiemy wam o takiej zupie zimowej. Jak to wygląda? To jest jakaś taka specjalna zupa angielska, z tego co rozumiem, bo nie znam takiej zupy. Tak, tak. To z, z, to z wynikiem tej zapowiedzi co opowiadałem o tym, że będę starał się m.in. oprócz polskich przepisów będziemy się starali, czy ja ze swojej strony będę się starał opowiadać o przepisach y, typowo angielskich, żeby odpowiedzieć, ud czy udowodnić Wam, że również kuchnia angielska generalnie znana w świecie jako y, taka podła, nędzna kuchnia bez żadnego polotu i smaku. Również tu jest y, taka y, w tej chwili prowadzona akcja, propaganda aby przypominać y, te stare przepisy angielskie, gdzie kiedyś się gotowało mmm, naprawdę różnie, e, bogato i, i zdrowo przede wszystkim. Zupa się oryginalnie nazywa sausage and bean soup. Zupa jest bardzo krzepiąca i bardzo smaczna i ożywiająca. No to proszę Cię, podaj nam przepis, podaj nam składniki, co będzie potrzebne. To, tak. Do zupy będzie będą nam potrzebne dwie, trzy łyżki oliwy z oliwek, dwie duże cebule mm -hmm. Mhm. Trzy ząbki czosku, jedna duża marchewka lub dwie średnie. I tutaj jest, proszę pana, żeberko mhm. selera. Nie wiem, czy takie coś już się pojawiło w Polsce. Żeberko selera to jest seler naciowy, tak. Seler naciowy? Taka młodyczka, tak jest. Tak, tak. Dobrze, no to jest seler naciowy. Łyżka świeżych liści oregano i trzy kiełbaski. Tutaj mam kiełbaski chorizo. Ale ja myślę, że jeżeli użyłoby się jakiejś dobrej polskiej kiełbasy smakowej, czy jakiejś tam czoskowej, czy pieprzowej, czy jakiejś zwykłej tradycyjnej kiełbasy, która zawiera tam 80 czy 90% mięsa i a reszta to są tam sól woda no i tak dalej, to też będzie dobrze. Kieliszek wytrawnego Szery 5-6 przyzwoitej wielkości pomidorów i fasole, kanelli w puszce i takie dwie puszeczki 400-gramowe, no i sól, pieprz do smaku, prawda? Dobrze, czyli teraz tak, żeby na przykład mhm. zrobić to w Polsce, chorizo można dostać w sklepach, bo ja wiem, że, że jest dostępne. Ewentualnie, jeżeli nie lubicie tego rodzaju kiełbasy, to możecie sobie kupić jakąś taką kiełbasę, no nie wiem, myśliwską, podsuszaną, żeby to nie była taka kiełbasa mocno tłusta, tylko raczej taka bardziej mięsna, prawda? Tak, ja bym powiedział, że, żeby to była taka, wiesz, wędzona, prawda? Bo ta podwędzana. Podwędzana, bo to nada takiego charakteru, nada takiego, wiesz, takiej nuty specyficznej tak. do tej zupy. Dobrze. I teraz jak to przygotowujemy? Na pewno co? Kroimy cebulę? Proszę pana, robimy to w ten sposób, że oliwę z oliwek dajemy na głęboką patelnię. Proszę pana, bo to jest, tak. będzie to robione. Na patelni dopiero... Po... Ja tego chciałem dodać od dwóch rzeczach, ponieważ Dlaczego mówiłem o tym wędzeniu? Bo myśmy e, robili inaczej. Ponieważ Gabrysia nie takie kiełbasy. Ja do tego użyłem wędzonego boczku. To tylko o tyle A. chciałem powiedzieć. I teraz na tą patelnię dajemy oliwę. Obieramy cebulę, tak jak żeś powiedział. To słuchaj, do... jeżeli będziesz na tej oliwie smażył, to raczej nie powinna być to extra virgin, tylko oliwa do smażenia, bo to podobno jest jakaś różnica, czyli użyjmy w miarę możliwości oliwy, ale do smażenia. Tak, tak. tak. czyli oliwa do, do smażenia, z grubsza posiekana ta cebula. Mieszamy i na średnim ogniu smażymy, aż się zeszkli i zmięknie. Prawda? Tutaj można na momencik przykryć ją, to spowoduje, że szybciej ona właśnie zmięknie, żeby nie nastąpiło takie właśnie przypalenie. Prawda? Później obieramy ząbę w czosku, rozgniatamy go i dodajemy do tej cebuli. Jasne. Następnie kroimy drobno marchewkę tego selera. Ta łoduszka jest taka, że ona u dołu jest szersza, u góry zwęża się. Ja robię w ten sposób, że kroję mniej więcej go w połowie i tą szerszą część przekrawam wzdłuż jeszcze na pół. Na pół. Tak, tak, tak. A słuchaj, czy ona jest y, tak jak rabarbar? Trzeba obrać z zewnątrz? Nie. Ma jakąś taką łupinkę twardą? Nie, nie, nie. nie. To po prostu sobie kroimy. Myjemy tym... i kroimy, tak. są wszystkie warzywa myjemy. Dobrze? A, Dobrze. Świetnie. Mm -hmm. Co dalej? No i to wszystko nam się, proszę pana... Pitrasi na tej patelni. Tak, sma smaży się. I, I to wszystko, jak się tak podsmaży, pod wszystko wkładamy do garka i to wszystko gotujemy pod pokryweczką, tak. krótko albo długo, w zależności od tego, czy lubimy, żeby te warzywka były takie bardziej twarde, czy bardziej miękkie, jak sobie tam według, mhm. według uznania. Tą wodę już solisz, czy na końcu, jak to wygląda? E, tak, tak, tak. Wodę wcześniej już solę, żeby to wszystko przeszło takim właśnie tym roztworem. W zasadzie, w miarę możliwości, moim zdaniem, powinno się, oczywiście do mięsa nie, ale w miarę możliwości, moim zdaniem, powinno się dawać wcześniej sól, żeby ona się Przygotowała z danymi potrawami w miarę możliwości. No, tak to przy... Możemy sobie przeszła do potrawy, tak. No i proszę pana, dodajemy jeszcze do tego, tego liścia oregano potłuczonego, później kroimy kiełbaskę na takie kawałeczki. Mhm. Raczej takie większe. Tak, większe tak, tak, tak, tak. Bardzo dobrze powiedziałam. coś tak, takiego? Tak, tak szersze takie. Ja kroję boczek, więc nie wiem jak, ale generalnie, żeby było takie yy, większe czy grubsze. Kęski smaczne. Tak, tak, tak. Dobra. No, dodaję jeszcze odrobinę papryczki, chili, do mm -hmm. smaku, prawda. Można dodać jeszcze nasiona kopru włoskiego. Ale następna rzecz, jaka jest ważna rzecz, to daję paski, skórki pomarańcza. O. Są takie fajne do, jakby do obskrobywania tego pomarańcza. Są takie z dziurkami, takie łapki. Ale ja. A, wiem. No, ale ja używam do tego obieraczki do ziemniaków, która też wyśmienicie zdała egzamin. Czyli skrawasz sobie z umy tego, tego owoca pomarańczy skrawasz sobie taki pasek tak. tej skórki z zewnątrz tak. bez, tej, bez tego białego miąższu cieniutki taki dosyć i aromatyzujesz tym ty, ty, tą zupę, tak? tak? Po prostu wrzucasz tak, to do tak, zupy tak, tak, tak, tak. o, świetny pomysł no. kurcze chili yy, oregano i pomarańcza to fajne połączenie, faktycznie musi być świetna ta zupa. Mm -hmm. No i proszę pana wlewam kirszek wytrawnego sherry, albo wermutu lub jakiegoś białego wina Doprowadzamy to wszystko do wrzenia <głos> i następnie mhm. przykręcamy, przykręcamy gaz i to sobie tak pyrka. Pomidory bierzemy i, a, i kroimy na cztery. Mówisz o pomidorach świeżych oczywiście. Tak, ale obecnie to raczej jest niemożliwe chyba do dostania, więc ja używam pomidorów z puszki takich, one już są bez skórki, mhm. także no bo oczywiście, jeżeli świeże, no to trzeba sparzyć je i ze skórki, żeby ona tam się gdzieś nie przykleiła. No i pewnie, pewnie też pozbyć się pestek, mm -hmm. bo one są kwaśne. Mm -hmm. Dobra. No i proszę Pana, kroję w takie czwórki czy ósemki i w czas przyszedł wreszcie na, na fasolę. Fasola była w wodzie, więc otwieramy puszkę, odsączamy, mm -hmm. doprawiamy jeszcze ewentualnie pieprzem i wszystko wsypujemy się znacznie znowu gotować. Tak. Doprowadzamy ponownie do wrzenia i tak pyrka sobie to na małym ogniu przez 45 minut, proszę Pana, i zupa jest już gotowa, czyli powiedzmy to przygotowanie to nam zajmie gdzieś około 15 minut, czyli w ciągu godziny mamy, jesteśmy w stanie sobie taką zupę przygotować. Tak. Na koniec, proszę Pana, można zrobić w ten sposób, jakby tak udekorować, prawda, tą zupę już, jak już się będzie ugotowana, nalewamy do miseczek, czy do takich czarek, czy do talerzy, i można też tak finezyjnie dać liść takiego całego oregano świeżego, co nam rośnie tam gdzieś na oknie, na parapecie w kuchni i wykroić jakiś taki śmieszny kształt z tego, skórki z, z cytryny, ale to jako ozdoba, prawda? Tak, tak, no super. Naprawdę świetna zupa, nie słyszałem o takiej, ale już naszą miała ochota, żeby sobie taką zupę przygotować, bo z tego, co mówisz, to brzmi to bardzo zachęcająco. I tutaj faktycznie sekretnym składnikiem jest skórka z pomarańczy, która nadaje taki, kurczę, dodatkowy orientalny jakiś posmak. I podejrzewam, że oregano jest też potrzebne do trawienia, do ułatwienia trawienia tej kiełbasy i mhm. tego groszku, prawda, tej fasoli. Fasoli, proszę pana, fasoli, tak. Bo oregano jest y, przyprawą, która pobudza nam soki trawienne i ułatwia trawienie potraw. Mhm, mhm. No tak, tak. Tutaj jeszcze, tutaj do tych aromatów, o których powiedziałeś, do tego wszystkiego jeszcze będzie, y, dla mojego podniebienia Polaka, to będzie to, y, iż y, jest ten właśnie seler naciowy. On jest troszeczkę inny Generalnie jest to seler, ale on jest troszeczkę ma inną nutę smakową. Mhm. Do daje takiego. Ja powiem szczerze, że byłem troszeczkę tak sceptycznie do tego podchodziłem, bo pierwszy raz Gabry się go użyła, jak gotowała rosu i to mi jakoś nie za bardzo. Ale po tej zupie to powiem szczerze, że polubiłem, pokochałem to warzywo, tak, tak. tak. Wiesz co, ja powiem Ci, że są takie na przykład dania chińskie, w których można też spotkać seler naciowy. Wiem, że oni też w swojej kuchni stosują I jak byłem u brata w Szwecji też właśnie spotkałem się z tym selerem naciowym Generalnie jest bardzo dobry Jak ktoś nie próbował, to można śmiało sięgnąć po to zdrowe i pyszne warzywo mm -hmm. okay. A jeszcze Ci powiem ostatnio Znalazłem, będąc gdzieś w, w, w sklepie, poszliśmy kupić oregano Znalazłem lubczyk suszony mm -hmm. Liście suszone lubczyku u mnie zawsze, jak byłem dzieckiem, to za oknem na, na, na tyle domu w ogrodzie rosły takie wielkie krzaki lubczyku. Mhm. Babcia zawsze ten lubczyk miała i powiem Ci, to jest coś fantastycznego. To jest mniej więcej coś takiego, nie wiem, Ty miałeś kiedyś do czynienia z lubczykiem świeżym? Nie, nie mam pojęcia w ogóle. Słuchaj, wiesz, jak smakuje przyprawa magii na przykład. Tak. Ona jest taka mocno... Ostra, tak. Ostra, taka jak selerowa, taka, taka, taka. taka wiesz, ale taki ma bogaty aromat. Słuchaj, to właśnie lubczyk ma to wszystko w sobie, taki ni seler, ni pietruszka, ni wiesz, ni, ni taki wywar warzywny, no wszystko w jednym. Po prostu doskonałe doskonałe zioło, które można stosować w kuchni i od razu kupiłem to i ostatnio właśnie robiliśmy jakiś tam rosół też do tego rosołu, tak jak na, na wierzchu możesz sobie posypać natką z pietruszki czy, czy odrobiną natki z koperkiem, no różnie to się stosuje. To od razu, wiesz, postanowiłem, że dam trochę tego lubczyku do, do rosołu, do wykończenia. No, pycha, naprawdę. Jak będziesz gdzieś yy, widział lubczyk, natychmiast sobie kup, bo jest świetny. Gwarantuję Ci, że go polubisz. Suszone, no to jest inna sprawa, chociaż ma faktycznie te wszystkie swoje aromaty i od razu mi się takie, wiesz, smaki dzieciństwa przypomniały, ale tak naprawdę jakbyś gdzieś dorwał yy, świeży lubczyk albo mógł sobie gdzieś, wiesz, w ogródku posadzić, no to jest naprawdę tak wdzięczne. Najlepiej dla mnie by było, dla, dla mnie najlepiej było przywieźć ziarna, no. mhm. to jest, no, mówię Ci, to jest niezastąpione w kuchni, jak już raz użyjesz, to będziesz chciał cały czas. I jak y, robisz na przykład jakiś bulion właśnie, wiesz, gdzie dajesz gdzie dajesz marchewkę, gdzie dajesz pietruszkę, gdzie dajesz moim zdaniem obowiązkowo seler ten korzeniowy, bo on też na, nadaje taki smak, chociaż nie wszyscy go lubią, ale go uwielbiam. I jak dajesz właśnie, wiesz, pietruszkę w natce, jak dajesz jak dajesz liść laurowy, to moim zdaniem obowiązkowo chociaż ze dwa listki lubczyku, bo to jest właśnie wspaniałe, aromatyczne wykończenie, ukoronowanie te, tego bulionu. Mm -hmm. No okej, okay, no to z bulionów, więc proszę, przez bulion możemy łagodnie przeszliśmy do drugiej zupy? W sumie tak, no. Dzisiaj... Też mamy zaległą zupę, o której już wspominaliśmy, że na pewno będzie i ja chciałem dzisiaj opowiedzieć... Bardzo Ci dziękuję przede wszystkim za, za tą zupę zimową. Co prawda wiosna już coraz bliżej za oknem, ale jeśli nie, nie teraz, to na pewno na następną zimę będę tą zupę robił i na pewno Ci powiem jak mi wyszła i czy mi smakowała. A Nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. A dzisiaj chciałem opowiedzieć o barszczu czerwonym, o którym już wspominaliśmy wcześniej. No, podstawowym składnikiem tego barszczu na pewno będą buraki. Słuchaj, jak ja robię taki barszcz? Bierzemy Półtorej kilo buraków czerwonych I zaznaczam, że ja go robię sporo Tak, żeby było powiedzmy na dwa obiady I daję uh -huh. kilogram kwaśnych jabłek Daję trzy cebule Dwa ząbki czosku Co jeszcze? Będzie potrzebny nam sok z cytryny Odrobina soli Odrobina cukru Odrobina pieprzu Ja jeszcze daję mój sekretny składnik Którym jest kminek daje odrobinę kminku, który, którego co prawda nie ma w przepisie, ale to jest też taki nasz rodzinny wiesz patent i faktycznie mis z odrobiną kminku barszcz bardzo smakuje i ten jego fajny, delikatny smak jest tak sprytnie podkreślony. To jest taki właśnie sekretny składnik, aczkolwiek nie trzeba przesadzać z tym kminkiem, dać go jedynie odrobinę. Wykonanie. Buraki należy dokładnie umyć. Ja wybieram buraki takie mniej więcej, żeby były równego rozmiaru, Czyli nie, żeby jeden był bardzo duży, drugi bardzo mały, bo nie będą się równomiernie gotować. Teraz te buraki zalewamy sobie gorącą wodą i gotujemy, aż będą miękkie. To będzie trochę trwało, bo mniej więcej to będzie jakieś półtorej godziny nawet. Ojejku, tak długo? Mhm, na małym ogniu sobie gotujemy. I teraz tak, jak te buraki już nam zmiękną, to wtedy wyciągamy je z wody i czekamy aż sobie ostygną W międzyczasie w drugim garnku przygotowujemy sobie yy, tak jakby drugą część tej zupy Obieramy cebulę, opukamy je, zalewamy gorącą wodą, troszeczkę ją solimy i gotujemy Można na przykład dodać sobie jeszcze jakiegoś grzybka jak ktoś lubi, ale ja tego nie daję kiedy te cebule zaczynają już mięknąć, to wtedy wkładamy do tego samego garnka umyte i pokrajane w ósemki jabłka Ja daję jabłka razem ze skórkami, ale pozbawiam ich tych gniazd nasiennych I teraz gotujemy sobie, aż te jabłka nam zmiękną To pewnie jakieś 15, może być 20 minut W międzyczasie jak te buraki nam już wystygły, to trzeba je obrać i tutaj jest jeden, jeden z niewielu przypadków, kiedy ja stosuję rękawiczki w kuchni, bo generalnie nie lubię tego robić, ale żeby ochronić moje ręce od buraków, które bardzo, bardzo farbują, zakładam sobie takie gumowe rękawiczki, obieram buraki i ucieram je na tarce o grubych oczkach, tak żeby one... Ja tutaj a propos właśnie tego obierania tych buraków, to chciałbym zalecić, czy przypomnieć o tym, abyśmy w miarę możliwości nie obcinali tym burakom tych, tych końcówki, mm -hmm. tego korzonka, który jest, bo przez to nam będzie dodatkowo wylatywał ten sok i aromaty, w które jest bogaty burak. Także lepiej to wszystko zrobić, obierać i obcinać. Na końcu, już po ugotowaniu. Tak jest, tak. tak. Czyli tak, w tym momencie właśnie, jak mamy już te buraki obrane, te przetarte Buraczki dodajemy sobie do naszej cebuli i jabłek I wtedy dolewamy jeszcze trochę wody Oczywiście to już musimy mieć w takim dużym, dużym garnku I to wszystko sobie podgrzewamy Doprowadzamy do wrzenia Oczywiście na małym ogniu W tym momencie dodajemy odrobinę soku z cytryny Dodajemy ten kminek I już odstawiamy na około jednej godziny żeby te smaki sobie spokojnie przeszły, żeby te smaki sobie się zharmonizowały po upływie jednej godziny podgrzewamy to ponownie, już nie doprowadzając do, do, do wrzenia dodajemy czosnek roztarty z solą, słodzimy wtedy, dodajemy pieprz i po prostu już to doprawiamy tak na smak, żeby nam pasowało no i później przecedzamy sobie to wszystko i mamy taki pyszny, wykwintny barszcz czerwony a jeszcze powiem szczerze, że zapomniałem o tym, a teraz może dopowiem, że potrzebne są razem z tą cebulą ze dwie marchewki, które też oddadzą trochę smaku i aromatu do tej zupy. Mm -hmm. Krojone w plasterki czy w takie słupeczki? Wiesz co, nawet mogą być w całości, ale można też sobie pokroić je w plasterki, żeby lepiej oddały smak. Po prostu zupa jest pełniejsza wtedy. No i to jest taka wersja nasza, która jest w ogóle właśnie bez bulionu, aczkolwiek można tą zupę wzbogacić stosując odrobinę ugotowanego wcześniej bulionu, czyli takiego rosołu wywaru z kurczaka. Bo to jest taki barszcz stricte warzywny, taki jakby postny, czy, czy, czy, czy typowo jarski. Ale można oczywiście go wymieszać sobie jeszcze z odrobiną bulionu. To fajnie, tak. no i tu oczywiście pełne, pełne wariacje, bo to można yy, sobie taki barszcz przecedzony później pić z filiżanki na przykład z jakimiś paluchami albo z jakimiś pasztecikami drożdżowymi tak. Można na przykład nabrać sobie chochelką całkiem śmiało, no wyjmując już cebulę z tego, bo cebula, która gotowała się w całości nie będzie atrakcyjna na talerzu, ale można sobie normalnie chochelką nabierać tej zupy razem z tymi utartymi burakami, co ja osobiście lubię taką zupę zjeść, mhm. można wtedy dać na taki talerz sobie jajko ugotowane na twardo, przekrojone na pół czy tam pokrojone w paseczki no tutaj naprawdę można tą zupę później jeść na różne sposoby tak jak mówiliśmy, że wariacji na temat barszczu czerwonego to jest co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt mhm. czy ty też robisz barszcz czerwony? robię proszę pana też gotuję go w duży gar więcej i do barszczu na pewno jeszcze wrócimy, bo generalnie podstawowym składnikiem barszczu jest burak a obiecywaliśmy, że powiemy prawda? Ja, tutaj przy okazji, jak jestem przy głosie i o burakach, to cię opowiem, że burak jest bardzo znany i sięga czasów jeszcze greckich. A bogini Afrodyta już tam majstrowała z burakami w celu poprawienia swojej urody. Buraki w zasadzie ze współczesnej Europie, kształt buraka zawdzięczamy włoskim ogrodnikom, bo kiedyś to raczej się jadło. Tak zwaną, zresztą w Polsce znana jest tak zwana botwinka. Botwinka, tak, czyli natka z tego tak, warzywa. Tak. Czy, ale generalnie to są takie jakby młode buraki, prawda, wyrwane mm -hmm. z ziemi i poszatkowane liście z małymi tymi korzeniami buraczkowymi, zwane kiedyś na dworze polskiego króla Władysława Jagieły, zwane bocinką. Mm -hmm. i też bardzo dobra zupa, akurat taka wiosenna no, za chwilę już zaczną nam rosnąć w ogrodzie różne warzywa i myślę, że w czerwcu można już będzie taką zupę ymm, z młodej botwinki sobie zrobić tak, tak no, czy wprawdzie tutaj technika i obieranie jest bardzo krwawe że się tak wyrażę, ale pod względem mm -hmm. koloru oczywiście, a nie ale musimy, powinno się moim zdaniem polubić to i polubić buraka ponieważ burak jest bogaty w witaminę C, witaminę B zdrowy jest na cerę naszą zdrowie tak. jest na, dla naszej wątroby tak. generalnie no, poprawę sprawność naszego organizmu w każdym zakresie no, zresztą niektórzy zalecają picie bierz, soku z buraków wręcz codziennie także polubmy buraka zalajkujmy buraka w naszej kuchni tak to się teraz mówi tak jest. A widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Będzie niespodzianka jeszcze, uwaga! Dla młodszych słuchaczy. Cyprian powie nam tutaj przepis, który on sam potrafi zrobić. Ma 6 lat. Mhm. Tak, i to jest najlepszy dowód na to, że jeśli dziecko poradzi sobie w kuchni, to każdy sobie poradzi. Przygotowałem koreczki. Świetnie, co jest potrzebne wykałaczki papryczka czerwona. Umyta. Świeża. Mhm. Kabanowski, jakie lubimy. Tak. Ogórek, jak ktoś lubi. Taki konserwowy ze słoika. Tak. I. Co jeszcze? Ser w kostce. Jaki ser? Biały czy żółty? Żółty. Dobrze. I jak to robimy? jeszcze co? Ulubiony Twój składnik? Oliwki. Okej. Okay. Czarne czy zielone? Czarne czy zielone? Czarne czy zielone oliwki? Zielone. Dobrze. Jak to przygotowałeś? Że na wykałaczkę założyłem te wszystkie składniki w jakieś różne wzorki. Po kolei. Na przemian, żeby było kolorowo, tak? Tak. Ok. Serek kroimy w kosteczkę. Tak. Kiełbaskę kroimy w takie małe kawałeczki. Tak. Około półtora centymetra. Papryczkę kroimy umytą w kosteczkę, tak. najlepiej mogą pomóc rodzice jeśli mm -hmm. co. I ogóreczki kroimy w plastry. Dobrze. I potem dziecko bierze wykałaczkę i ładnie sobie nadziewa po kolei. Tak. Serek, kiełbaska, papryczka, oliwka, ogórek. Żeby było kolorowo. Żeby było kolorowo. Świetnie. I potem gdzie to dajemy? Do brzuszka. <śmiech> tak. Na talerzyk. Właśnie kładziemy to na talerzyk i podajemy tak. na stół i jest pyszna przekąska. Mi zawsze smakują Twoje pyszne koreczki. A ja bardzo je lubię robić i też je zjadać. Brawo! Brawo! To dobrze gotuje, temu dobrze smakuje, tak? Tak. <głosy> Czy jakoś tak? Zgadza się. No widzisz, to nawet dziecko potrafi sobie coś przygotować. Uwiczyć w kuchni takie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do, Do usłyszenia w następnym odcinku. Do, Do widzenia.